Jest trzynasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Mariusz Benua. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wałk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na Wiadomości Kulturalne. Orkiestra Polskiego Radia zagra z finalistami ogólnopolskiego konkursu Młody Muzyk Roku 2026. Finał jednego z najważniejszych wydarzeń promujących młode talenty muzyki klasycznej w Polsce rozpocznie się o 20.00 w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Siedmioro młodych instrumentalistów wykona repertuar solowy z orkiestrą, mówi szef orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra. Muzycy będą z nami grać w takich kilkuminutowych fragmentach różnych wielkich, wspaniałych utworów. Wydaje mi się, że to dobrze, że to na nas trafiło, dlatego że właśnie ten zespół jest bardzo otwarty na młodych ludzi. Także jestem przekonany, że wszyscy ci młodzi artyści, młode artystki dostaną wsparcie od naszej orkiestry, dostaną też wsparcie od Ani ducz która ten koncert poprowadzi, bo naprawdę chcemy, żeby ci młodzi soliści wypadli jak najlepiej. Zwycięzca będzie reprezentował nasz kraj podczas konkursu Eurowizji dla młodych muzyków, który odbędzie się 6 czerwca w Erywaniu. Finał będziemy dziś transmitować w programie drugim. Tymczasem po raz dziewiąty w Gdyńskim Centrum Filmowym odbywają się Dni Krytyki Filmowej. Na program wydarzenia składają się pokazy nagradzanych na światowych festiwalach filmów. Czasem kontrowersyjnych, ale zawsze społecznie ważnych. Każdemu seansowi towarzyszą spotkania z gośćmi i dyskusje z publicznością. Ideą przeglądu jest stwarzanie przestrzeni do rozmów nie tylko o kinie. Formuła ma zachęcać do świadomego odbioru dzieła filmowego, jego krytycznego oglądu, polemiki i twórczego Dyskursu z krytykami i znawcami kina, mówi pomysłodawczyni i prowadząca dni krytyki filmowej Anna Kondziela-Grubman. O to tutaj chodzi, żeby spotkać się właśnie w rozmowie po seansie. A czy krytycy filmowi, czy dziennikarze filmowi, czy znawcy i specjaliści są nam potrzebni? Zdecydowanie tak, bo myślę, że każdy widz samodzielnie w dzisiejszych czasach szczególnie nie ma czasu, żeby analizować twórczość reżysera, czy szczegółowo o tych filmach czytać, czytać wywiady. A krytycy dziennikarze z racji swojego zawodu są w stanie to właśnie przybliżyć, dać tę wartość moim zdaniem bezcenną. Na widzów czekają jeszcze seanse takich filmów jak Tajny agent, To był zwykły przypadek, Hamnet, Dobry chłopiec, Wpatrując się w słońce i Wartość sentymentalna. Dziewiąte dni krytyki filmowej potrwają w Gdyni do czwartku. Z kolei w Muzeum Mocak w Krakowie odbędzie się wydarzenie towarzyszące ekspozycji Ewa Partum, kontemplując sztukę, kontemplując miłość. Współczesna artystka wizualna i performerka Joanna Pawlik nawiąże do głośnej akcji Ewy Partum z 1984 roku zatytułowanej Piruet. Partum rozbijała lustro w akcie sprzeciwu wobec ideałom estetycznym narzucanym kobiecemu ciału. Joanna Pawlik, artystka z niepełnosprawności podejmuje temat ciała w kryzysie i transformacji. Performance zatytułowany Odłamki bada momenty graniczne. Pęknięcie, utratę i odrodzenie tłumaczy Joanna Pawlik. Moim piruetem i momentem jakby zmiany jednej sfery życia w, w drugą był wypadek właśnie, któremu uległam. Na skutek tego stałam się osobą z niepełnosprawnością. To było dla mnie takie bardzo wyraźne przejście. Plus do tego jeszcze rozbijanie powierzchni szkła lustra, ponieważ mój wypadek nastąpił z powodu właśnie takiego, że ja rozbiłam nogą szkło. Performance Joanny Pawlik Odłamki dziś w Mocaku w Krakowie o 18.00. Berliński Teatr Szaubyne przedstawił nową premierę jego dyrektora Tomasa Ostermayera. Po Szekspirze i psenie znany niemiecki reżyser zrealizował francuską klasykę skąpca Moliera. Spektakl widziała już nasza korespondentka. W inscenizacji Tomasa Ostermayera i dramaturgii Mai Zady, Molierowski skąpiec jest właścicielem salonu samochodowego, w którym zatrudnia też syna i córkę. Ale potrzeby i marzenia dorosłych już dzieci są nieistotne. Ważne jest tylko mnożenie nie własnego bogactwa. Osadzony w scenerii kapitalistycznego American Dream klasy średniej i grany przebojowo przez gwiazdę Szaubyne Larsa Eidingera Harpagon jest nadętym i odklejonym od rzeczywistości egoistą wierzącym, że za pieniądze może mieć wszystko. W łysej peruce z wąsami i brzuszkiem przykrytym czerwonym krawatem w rozmiarze XXL i czapką bejsbolówką przypomina postać innego współczesnego narcyza, w czym pomaga tekst wzbogacony wieloma puentami i cytatami z Donalda Trumpa. To przeniesienie we współczesność nadaje komedii Ostermajera z dużą ilością slapstiku i nieporozumień jeszcze jedną płaszczyznę, co widownia przyjmuje wielkimi owacjami. Z Berlina dla wiadomości kulturalnych, Jagoda Engelbrecht. Korespondencja z za naszej zachodniej granicy kończy to wydanie wiadomości kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 16, a więcej informacji jest dostępnych na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Reklama.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 14-19 kwietnia Transmisje na antenie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia Chopin Na festiwal zaprasza Kawaj Polska Producent fortepianów mistrzowskich Kawa Kawaj Sponsor wydarzenia Partnerem festiwalu jest Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina Reklama Założeniem kultury Było, prawda, oddziaływanie na kraj Jozsef Wisterionowicz Stalin Mówią Polacy Do Polaków Niech się Polska nie ściga. To jest still true. A wam zagram, tym polski proszę wstać. Ślady pamięci. Witamy w Śladach Pamięci, Rafał Habielski i Andrzej Mietkowski. Jest rok Józefa Czapskiego, wracamy zatem do opowieści o tym niezwykłym człowieku. Mówiliśmy już o czasach przedwojennych, dotknęliśmy wątku malarstwa. Obiecałem, że do niego wrócimy i tak się stanie dziś w drugiej części z Czapskim naszego spotkania. Ale najpierw udajemy się do Maison Lafitte. Powojenna współpraca z Jerzym Giedrojciem i paryska kultura. Redaktor nazywał Czapskiego wielkim jałmużnikiem z racji wypraw za ocean, za groszem na działalność bieżącą. Moja rola była właśnie dzięki temu, że ja znałem Malraux, że poznałam Jamesa Bernhama, który był założycielem razem z Köstlerem Kongresu Wolności Kultury. A jak przyjechałem do Ameryki to mieszkał u Jamesa Bernhama. I bardzo się z nim zaprzyjaźniło. To był pierwszorzędny człowiek. On był ekstrockista, potem był prawicowym, czy jak to się mówi. To jedna pasja to było zniszczyć Stalina. On mnie wodził po wszystkich Pentagonach i wszędzie mówiłem moje wrażenia. Ja byłem wtedy interesujący, bo ja wychodziłem z Rosji. Więc te rzeczy, które dziś są może banalne, tam jeszcze bardzo dużo ludzi może nie tak wiedziało. I pamiętam, że koło południa zawsze wychodziliśmy na spacer. I on miał psa, który źle widział i ten pies nie miał w oczach uczucia oddalenia, wiesz? I raz wracając pędem, wyrżnął w nogę Jamesa. Także ten się wywrócił i ma wrażenie, że ma połamane kości. Ale on wstał i mówi, że Kukowsa, a Stalin <grystanie> chciałbym takie uderzenie zrobić Stalinowi. <grystanie> Spośród Wszystkich organizacji tajnie finansowanych przez agencję, Kongres Wolności Kultury był najważniejszą organizacją fasadową w domenie świata intelektualnego. Tak, został założony też w symbolicznym czasie, dlatego że Kongres Założycielski odbył się w Berlinie w czerwcu 1951 roku, w dzień po rozpoczęciu wojny w Korei, to znaczy agresji północnej Korei na południowo, no, Wszyscy rozumieli, że to nie jest wojna wewnątrzkoreańska, tylko konflikt, który inicjuje Stalin. No i tak jak powiedziałeś, instytucja, która miała objąć ochroną, dać pomoc organizacyjną i finansową intelektualistom, którzy mają poczucie, że ich najważniejszym przesłaniem jest zachowanie wolności. W tym kryło się takie nachylenie antysowieckie. Ta wolność to była wolność od komunizmu, ale Starano się formułować ten postulat szerzej, to znaczy przesłaniem kongresu była taka skłonność antytotalitarna. Rzecz bardzo dobrze pomyślana, wyposażona w środki dające możliwość realizacji wszystkich celów, które sobie kongres stawiał, który do lat 60 do momentu kiedy ujawniono ten kanał, przez który szły pieniądze, był traktowany jako... Centrum, które stymulowało życie kulturalne, organizowało wydarzenia, kongresy, spotkania, sympozjony, które dysponowało siecią czasopism w różnych językach, bo po bardzo dobrym poziomie zresztą, pomyślanych jako platformę wypowiedzi dla intelektualistów, o różnych przekonaniach, ale zjednoczonych tym poczuciem, że zagrożenie sowieckie, tak jak mówił James Berham, czy stalinowskie, jest czymś, co w największym stopniu, w najpoważniejszym stopniu zagraża Europie i kulturze europejskiej. Pierwsze wystąpienia gwałtowne, antystalinowskie, lewicowe, były w Kongresie Wolności Kultury. Lewicy, która by przestała czcić Stalina. Pierwsze wielkie zebranie w Berlinie. I wtedy James mnie zaprosił także na ten kongres pierwszego Polaka. No ja naturalnie powiedziałam, że, że Giedroyć musi jechać. I pojechaliśmy we dwójkę. No i on nas do końca, nas, nami się interesował, nas protegował i on znalazł jakąś instytucję, która dała nam pierwsze fundusze na, te, na bibliotekę kultury. Na czym polegała lewicowość pana i Giedroycia? No przede wszystkim antysowieckość. To była, to była lewicowość niekomunistyczna, antykomunistyczna. Bo że pradbica wygadywała na Stalina, to było łatwe, ale cały szereg wybitnych pisarzy nie mówiło nigdy nic złego o Stalinie. Przypomnę, że słuchamy dzisiaj moich nagrań, rozmów z Józefem Czapskim, prowadzonych w pierwszej połowie lat 80 w Maison Lafitte. To są nagrania po raz pierwszy w zasadzie dziś publikowane Pojedyncze z nich były nadawane na naszej antenie bądź na serwisach internetowych. Wracając do Kongresu Wolności Kultury, różne były przejawy jego aktywności. Między innymi wspierał niepokornych, którzy starali się w latach 50. stawiać czoła prokomunistycznej propagandzie. Takim zdarzeniem był spektakularny we Francji proces Russeta. Józef Czapski był jednym ze świadków. O co chodziło? Rusy, który był socjalistą najprościej, wychodząc z obozów niemieckich, zorganizował taki związek, które będą broniły um, wszystkich ludziach we wszystkich obozach. Nie tylko w Niemczech. No i um, niebacznie powiedział o obozach w Rosji. Rozumiesz? I wtedy partia komunistyczna wytoczyła jemu proces za fałsz. Bo takich obozów nie było nigdy, bo w Rosji były tylko... No, są obozy poprawcze, gdzie ludzi w ogóle nakierowują na dobrą drogę, ale to nic nie może, nie może być porównane z obozami niemieckimi, że to jest obelga. No i wtedy ja myślę, że wtedy ja musiał najwięcej odegrać. Ale bo masę sprowadziło ludzi, którzy w tych obozach żyli. Był taki pierwszorzędny człowiek, Glicksman, który specjalnie się sprawą robotniczą interesował i który tam parę lat siedział i potem już mieszkał w Izraelu i przyjechał z Izraela do Polski w 1939 roku i wtedy jego hapnęli Rosjanie do obozu. Więc był on i było szereg innych znanych działaczy, którzy w obozach siedzieli. Ja tam brałem udział i paru moich kolegów także tam występowało. Tak, to był jeden z najważniejszych procesów politycznych przełomu lat 40. 50. Proces o udowodnienie istnienia obozów pracy w Związku Sowieckim, ale w wymiarze szerszym właściwie proces o charakter, czy dowodzący charakteru systemu sowieckiego. Bardzo ważną rzeczą był sposób myślenia, poglądy polityczne Ruseta, o czym mówił Czapski. To znaczy, że to jest krytyka stalinizmu z pozycji lewicowych, a nie prawicowych. Że to jest obrona prawdy, a nie atak. No i w związku z tym, żeby świadkami w tym procesie były osoby o wiarygodności, o doświadczeniach, które mogłyby to wszystko zgodnie z intencjami zaświadczyć. Zresztą Giedroy spotykał się z Rosetem, z jego adwokatami. Było rzeczą naturalną, że jednym ze świadków w tym procesie miał być i był Józef Czapski, który nie miał łatwej roli, dlatego że... Prasa komunistyczna atakowała, czy przypominała może że on jest arystokratą z pochodzenia, że on jest kosmopolityczny, że to jest taki bon vivant paryski, a nie żaden więzień polityczny, czy, czy więzień obozu pracy. Ale jego autentyzm, jego prawda odegrała w tym procesie bardzo ważną rolę. Wiąże się z tym zabawna historia, mianowicie ten proces wzbudził ogromne zainteresowanie prasy, ale także kronik filmowych. I Informacja o tym procesie do, dotarła do Stanów Zjednoczonych i tam znajomi informowali Czapskiego, że byli w kinie i przed filmem była kronika filmowa i widzieli Czapskiego, który na tym procesie, procesie przemawia. Proces okazał się zwycięski, to znaczy Rousseau i jego powołani przez niego świadkowie w przekonaniu sądu dowiedli tego, że te obozy istnieją, a nie są wymysłem antystalinowskiej propagandy. Giedrojt miał także taką ideę, że to trochę wpłynie na lewicę, prawda? Znaczy, że część środowisk lewicowych, nie oczywiście ortodoksyjnie komunistycznych, no będzie musiała się z tą sympatią okazywaną Stalinowi pożegnać albo jakoś ją powściągnąć trochę. Całe grono działaczy Kongresu Wolności Kultury było wśród autorów Gedrojcia, w szczególności Arthur Kessler, Raymond Aron, Bertrand Russell, czy wspomniany James Burnham. Oni wszyscy byli przez Giedroycia tłumaczeni i publikowani. W pewnym momencie w mediach zachodnich pojawiły się informacje o finansowaniu kongresu przez Centralną Agencję Wywiadowczą. Nagle niby nikt nie wiedział, że ten kongres, który musiał miliony kosztować, rozumiesz, był e, finansowany przez CIA. Rozumiesz? Hańba, hańba, hańba. Wszystko wziął na siebie taki pierwszorzędny człowiek, który się nazywał Josselson. On miał kontakty rządowe, najprościej amerykańskie, którzy chcieli, żeby, żeby taka placówka była. Przecież utrzymanie takiego kongresu, utrzymanie pisma i utrzymanie tego, rozumiesz, zbiorowiska antysowieckich ludzi, że tu chodziło też o Silonego, o Włochy, Niemcy, wszystko razem, że to jakoś po cichutko było, niby to ze składek było, ze składek, ale naturalnie, że tam z tyłu był jaka, jakaś dwójka, która to popierała. Pieniądze CIA to brzmi nie dobrze, no ale co to znaczy to są pieniądze budżetowe, amerykańskie, prawda, które szły kanałem CIA, no ale jeżeli się w coś angażuje tego typu służba, to zawsze to rzuca cień na instytucję, którą ona finansuje. Krytyczny stosunek czy sceptyczny stosunek Gedroycia, dużo poważniejszy jeszcze przed ujawnieniem sposobów finansowania niż szabskiego szapski, nie powodował, że kultura nie korzystała na, na kontaktach. Ty wspomniałeś o autorach związanych z kongresem, których książki czy teksty ukazywały się w kulturze albo w bibliotece kultury, No, ale część autorów kultury drukowała w pisma, które wydawał kongres. I to było także ważne. To znaczy, żeby przekroczyć barierę języka polskiego, żeby sprawa polska, jakkolwiek ją giedroć definiował, wróciła trochę na formy europejskie. Nawet w takim wymiarze, jakie dawał kongres. No. Więc Miłosz, Jeleński, Czapski, Gombrowicz, to są autorzy, którzy byli odrukowani w, w pismach, które wydawał Kongres Idołakowski tak, z Puszka. czasem. To pełniło dwie funkcje ważne dla Giedroycia, to znaczy budowało rangę kultury, której teksty przechodzą z języka polskiego do tych głównych języków europejskich czy światowych, no a z drugiej strony one mówią o sprawach, które przestają pełnić funkcję spraw wewnątrz Polski, tylko nabierają szerszego, uniwersalnego wymiaru. Kiedy nad Kongresem Wolności Kultury zaczęły zbierać się te czarne chmury, Czapski, moralista, stał na stanowisku, że nie zostawia się sojuszników w biedzie, a redaktor Giedroyć, pragmatyk, zamierzał odciąć się od powiązań. Mieroszewski powiedział, że cały Kongres Wolności Kultury był show biznes. Mnie to rozwciekliło, bo ostatecznie sami braliśmy w tym udział. Oni nam pomogli wydać dwie książki Miłosza, Rozumiesz, bardzo poparli wtedy miłość itd. Y, no i w ogóle ludzie się bardzo przyzwoicie zachowywali I napisałam wtedy list do kultury, że uważam, że nieprzyzwoite pracować przez trzy lata z tymi ludźmi, bardzo y, ich korzystać z tej współpracy i teraz naraz nazywać show biznes no i wtedy Jerzy powiedział, że on tego nie wydrukuje. Mówi, możesz nie wydrukować, ale ja wtedy wychodzę. Bo jeżeli nie mam prawa nawet w liście nazwać coś, co jest niedopuszczalne. I zdecydowaliśmy się z siostrą, że wychodzimy. Dokąd nie wiedzieliśmy, ale zdecydowaliśmy się z ulgą prawie, że wyjdziemy. I wtedy był Miłosz i był Kotieleński. Że raban zrobili, że nie można, co wy weźmiecie tego i udział wyrzucicie, do, czy nie przysłujcie. <śmiech> I wtedy Jerzy kompromis zrobił, że on się zgadza, że on to wyda, ten list, pod warunkiem, że ja dopiszę, że za polityki, kultury, że ja nie jestem odpowiedzialny. Ja z entuzjazmem to podpisałem, bo bynajmniej odpowiedzialności żadnej tam nie szukałem swojej. Byłem zawsze na marginesie tych politycznych interesów. No i tak się zostało, że zostaliśmy znowu tutaj. Ale to było dla mnie dowodem, że, że kultura ma już swoją politykę, gdzie mnie tam nie ma. To znaczy, jestem w najszerszych liniach. Jak dotychczas jestem, najgoręcej popieram linię polityczną kulturę, ale nie, od, nie ponoszę odpowiedzialności za te linie. Tak, to dramatyczny spór i chyba największa kontrowersja w relacjach Giedrojcia z, z Czapskim. To jest rok 1961 i Giedroyć uważa, że jakkolwiek to sformułowanie o showbiznesie było zręczne czy nie, to w tej sytuacji raczej powinien bronić Mieraszewskiego niż przykładać rękę do atakowania. Był trochę w takiej sytuacji, dlatego że Mieraszewski był port kultury, to znaczy Mieroszewski wykładał pogląd kultury. Więc było to taktycznie i politycznie i z wielu innych względów niezręczne. No ale na szczęście list się ukazał. Bardzo ważną rolę w tym sporze grał jeszcze Konstanty Jeleński. On także napisał list do kultury. Giedry się dwa listy wydrukowo, i Jeleńskiego, i Czepskiego. Józef i Marynia Czapscy, czyli jego siostra, zostali w kulturze. Nie było mowy o tym, żeby się wynosić. I ten spór został zażegnany i trochę zapomniany. A jak słyszeliśmy, Józef Czapski znakomicie mówił o swojej roli politycznej. Bo ona zawsze była zresztą nie, niedookreślona. On zawsze był dla tego pisma bardzo ważny, natomiast niekoniecznie jako osoba, która i w poglądy wyrażają linię polityczną, kulturę. O to mi idzie. Najbliżej Jerzy był z Mieroszyskim. Najbliżej. Wszystko, co je, Mieroszyski pisał, Jerzy Czytał, kontrolował, dyskutował. Oni mieli 20 tomów korespondencji między sobą. Jerzy wyjeżdżał do Mieroszewskiego, żeby z nim różne rzeczy przedyskutowywać. Rozumiem, że On był naprawdę najważniejszą postacią po Jerzym. A przy tym, że on tu nigdy nie przyjeżdżał. Jak ja mu kiedyś powiedziałem, no, dlaczego pan tu nigdy nie przyjeżdżał? Dlaczego Jerzy? Musiał? I on tak się zarzynował. Proszę pana, bo ja mam psa, który nie chce jeść, jak mnie nie ma, czy coś takiego. On był bardzo miły człowiek, bardzo miły człowiek. Okazuje się w każdej prawie kulturze obserwatorium redakcyjne. Ale to jest zupełnie nowa rzecz. To jest zupełnie nowa rzecz i uważam, że doskonale napisał. A to jest jego? Jego i jego, naturalnie. A to jest świetne. No nie jest takie nowe, to jest parę lat ładne. No z parę lat to jest dla mnie nowe ja muszę powiedzieć, że z początku się zawsze mówiło o zespole. Że jest zespół. tym Polski, paru innych, tak co się tutaj dołączyło, kręciło. Ale to było zawracanie głowy, to było gadanie wspólne, ale decyzja była zawsze Jerzego. Zawsze. Jak Jerzy mi nie dał, nie dał pisnąć Słowa w przeciwko kulturze. Ja mówię, przepraszam, po, pozwalasz różnym durniom pisać listy, a ja nie mogę, bo jesteś za bliski. Rozumiesz? To są tak jak drzewa, które rosną prosto czy krzywo, od zupełnie niezależnych od siebie warunków. No właśnie. Od tego konfliktu w 60 latach drogi aktywnej współpracy Józefa Czapskiego i Giedrojcia Raczej się rozluźniły, Czapski zajął się tym, co kochał najbardziej, malarstwem na swoim pięterku. Redaktor był skupiony na kulturze. Czapski był stale jednym z autorów, ale nie w tym strumieniu myśli politycznej. Choć zabierał głos też w sprawach krajowych, gdy były momenty zwrotne. Tak. Te rozluźnienie relacji czy obecności Czapskiego w kulturze to jest związane nie z różnicami politycznymi, tylko z jego powrotem do malarstwa. I z tym, że on woli pisać o sztuce, to znaczy, poza tym, że był malarzem, był znakomitym krytykiem sztuki, że on, on chciał o tym pisać, a nie o zagadnieniach politycznych, co zresztą było na rękę Giedrojciowi, no nie we wszystkich wypadkach, ale kultura była, sam Giedrojci to przyznawał, trochę przeciążona materiałami natury politycznej, no, więc dobrze piszący o sztuce, ciekawie zawsze Czapski był bardzo pożyteczny. Podczas moich nagrań z Józefem Czapskim były takie chwile zwierzeń. Również o redaktorze Giedrojciu. Obiecywałem wtedy, że za życia obu nie ujrzą one światła dziennego. Minęło kilkadziesiąt lat. Józef Czapski. On mi kiedyś powiedział, że gdyby kultura przestała wychodzić, to by on umarł. To jest on jest jeszcze jedna rzecz bardzo śmieszna, psychologiczna jego. On jest bardzo nieśmiały. W rozmowie jest nieśmiały. I wyżywa się w kulturze. No i zawsze miał tę pasję, pasję, pismo. Bunt młodych to było też jego dziecko. I ja tego z początku nie rozumiałam, że właściwie pismo naprawdę istnieje, kiedy ktoś jeden jest. Zespół, także zawracanie głowy, to jest jeden człowiek. Jeden człowiek, który ma wielką odwagę. I jedyny sposób z nim być blisko, to jest współpracować. Jeżeli się nie współpracuje, to się przestaje istnieć dla niego. Może, może tam w środku, w sercu coś tam ma, ale ja nie, nie domyślam się. Bardzo szczera chwila. Szapski mówi o ich własnej relacji, o relacji między nimi. Kiedy się z nim nie współpracuje, to przestaje się istnieć. To wypada się z łask, tak. On potem uprzedzał o tym wszystkie osoby, które przyjeżdżały do kultury i, i wchodziły w jakąś bliższą relację. One zresztą sobie pewnie zdawały także sprawę z tego, ale to Stefan Kisielewski powiedział, prawda? I potem to powtarzał, że albo jest się z redaktorem, właściwie to, to można powiedzieć najbardziej tak oględnie, że to jest na jego warunkach. To znaczy na warunkach redaktora, Chodziło oczywiście nie o uwzględnianie poglądów, czy dostosowywanie poglądów, ale danie Giedrojciowi zostawienie Giedrojcia w charakterze redaktora albo innymi słowy reżysera, to znaczy, że danie siebie na użytek kultury i pozwolenie na wykorzystanie swoich, swoich talentów. Jeśli ktoś szedł odrębną drogą, no to czy, czy, czy nie decydował się na taki układ, to jego miejsce w kulturze było albo marginalne, albo przestawał być w tym piśmie obecny. Spędzając czas w Maison Lafitte, 91 Avenue de Poissy, miałem takie poczucie przebywania wśród gigantów. Skończyło się na tym, że tutaj Jerzy został sam. I Jerzy ma teraz Gustawa. To są, to są dwie jednostki. No, no i naturalnie Zasio rzucę. Ale Zasio ale Zasia Herczawa to jest To jest wspaniała Współpraca techniczna Pytam tylko o kulturę, bo jestem głęboko przekonany Że będą pomniki kiedyś Stawiać całemu zespołowi W wolnej Polsce I myślę, że bardzo niewiele ludzi wie Jak to wszystko powstawało i współpracowało Jak to się tworzyło A myślę, że to są po prostu korzenie Tego co się dzisiaj w Polsce dzieje Można przeprowadzić jedną linię prostą Od momentu powstania kultury Lata 40. do polskiej kontrewolucji końca lat 70. Kochany mój, no przecież yy, nie wątpisz, że kultura to jest dzisiaj Giedroć. I to jest od dawna Giedroć, jeżeli chodzi o polityczną linię. Wiesz ja mam takiego wielkiego przyjaciela, najlepszego mojego dziś przyjaciela to jest Zygmunta Mycielskiego Muzyka tego. I on tu przychodzi, jak przyjeżdża, on to naturalnie zaraz idzie do jego i sobie gadają. On mówi, co ja mam mu opowiadać? Ja coś mówię, on tylko tak pokazuje, że już to czytał, to, czy napisał, czy coś takiego. On ma niesłychaną zdolność. Nie tyle szybkiego reagowania, ale dobierania materiałów, zdobywania materiałów, żeby być szybko raz zareagować. Program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci. Rafał Chabielski i Andrzej Mietkowski. Dziś druga część poświęcona Józefowi Czapskiemu w roku 130-lecia urodzin. Obiecywałem, że będzie o malarstwie. Najpierw głos Joanny Polakówny. Poświęciła Czapskiemu piękny album z 93 roku z esejem Malarstwo i życie. Ważnym tekstem pisanym jeszcze za życia Józefa Czapskiego. malarzem bardzo siebie świadomym, świadomym młodości swoich niedostatków malarskich, nigdy z siebie niezadowolonym, do końca siebie tworzącym. Wszystko zaczyna się w roku 1918, kiedy on decyduje się na podjęcie studiów w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Potem jest ta słynna wyprawa do Rosji, powrót do Polski, wyjazd do Krakowa, ukończenie studiów i wejście w, w rytm życia plastycznego w Polsce jako malarz jako osoba pisząca o sztuce, bo te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Dla niego to było bardzo ważne, znaczy krytyka sztuki. Opowiadał w rozmowie z Marianem Czarneckim z Paryskiego Biura Wolnej Europy o swoich początkach malarskich właśnie. Najprościej trafiłem do Krakowa, trzeba było nowe życie zaczynać i zapisałem się do Akademii. Bardzo szybko wyszłem w grupę ludzi, którym niezmiernie wiele zawdzięczam, to znaczy do kapistów. Ja byłem może jednym z głównych w sensie organizacji, ale jeżeli chodzi o same malarstwo, o stworzenie zasad malarskich, przeciwstawienie się pewnym ruchom ówczesnym naszymi marzeniami paryskimi, francuskimi i europejskimi, to bezwzględnie główną zasługę mieli Jan Cybis, i Zygmunt Waliszewski. To były nasze ówczesne gwiazdy. I jeszcze Józek Jarema także. Ja byłem właściwie tutaj pożyteczny, bo ja miałam stosunki, bo mnie się udało wyciągnąć ich wszystkich, wyjechać razem do Paryża e, i tak dalej. Ale moja praca malarska jeszcze przez szereg lat się szalenie męczyłem, błąkałem, kiedy oni już zdawało się im, że wypływali. No, nie, no, umówmy się, że też właściwie... E, im także Paryż strasznie dał po łbie, bo to jest co innego. Widać z złych reprodukcji, widzieć malarstwo europejskie, a widzieć w sercu wtedy wielkiego Paryża. Ja myślę, że to ja nie, nie przesadzam, ale Paryż, gdzie, gdzie żyli Picasso, Utrillo, Modigliani, ja już nie mówię o wszystkich, to była mina ludzi wielkich. Ta grupa ludzi myślących o malarstwie, podobnie kolorystów, uznających ze swojego patrona mistrza Józefa Pankiewicza decyduje się na krok niesłuchanie ryzykowny, mianowicie, żeby pojechać do Paryża i funkcjonować tam w charakterze takiej trochę komuny artystycznej. Jest to wszystko bardzo względnie przygotowane od strony organizacyjnej, zwłaszcza finansowej. To kilkulecia kształtuje jego kontekst z malarstwem europejskim. Cały zbiór malarstwa, który jest w Paryżu do dyspozycji, cała tradycja malarstwa europejskiego. No poza tym daje mu możliwości nawiązywania kontaktów, które będą w niektórych wypadkach kontaktami otrzymywanymi przez całe życie. On w ogóle był człowiekiem niesłychanie, obficie i bogato, jeżeli tak można powiedzieć, chłonącym w siebie wrażenia świata, a zwłaszcza wrażenia malarskie. Joanna Polakówna o Józefie Czapskim. On był z temperamentu malarzem, człowiekiem widzącym po malarsku Myślącym po malarsku i czującym. Myśmy zdecydowali w grupie wyjechać. Nikt z nas nie miał pieniędzy. Co mieliśmy zrobić? Zrobiliśmy Komitet Paryski, a że mieliśmy najlepszych organizatorów wśród siebie Janusz Strzałecki, który potem był profesorem, no i jeszcze paru innych zaproponowaliśmy Szyszko-Bochuszowi, który był wtedy rektorem, że my zorganizujemy bal na korzyść Akademii bo Akademii było bardzo też trudno wtedy, pod warunkiem, że nam pozwolą potem zorganizować imprezy własne i że my za te imprezy wyjedziemy do Paryża. I wyjechaliśmy do Paryża z kilkanaście osób i mieliśmy pieniędzy równo na sześć tygodni. A zostaliśmy sześć, siedem lat. Wielkim przyjacielem i koneserem malarstwa Józefa Czapskiego był w latach powojennych zbliżony do paryskiej kultury Konstanty Jeleński. Pisał o Czapskim niejednokrotnie i wzajemnie Czapski poświęcał Jeleńskiemu wiele uwagi. Konstanty Jeleński był, można powiedzieć, przedstawicielem kultury paryskiej w Kongresie Wolności Kultury, o którym mówiliśmy przed kilkoma chwilami. W latach 80. na uroczystości poświęconej jubileuszowi Józefa Czapskiego, w jego obecności Konstanty Jeleński mówił o znaczeniu jego malarstwa dla niego osobiście. Często włącząc się po Paryżu, stają jak wryty, rozpoznając od razu. To czaski. Nie wchodzi tu w grę żal, że nie jestem w tej chwili z Józiem, że nie otworzy swego zeszytu oprawionego w szare płótno, w którym zapisy myśli nagłych, wklejone artykuły i listy, szkice notowane na gorąco waloryzują się wzajemnie, stanowiąc uroczą i jednolitą całość. Zarazem jedyny w swoim rodzaju dziennik i najwierniejszy autoportret. Nie. Wzruszenie, jakie odczuwam, wywołuje sama wizja, nie myśl o hipotetycznym obrazie Czapskiego, wywołanym tą wizją. Czapskiemu bowiem zawdzięczam, że na ten wycinek rzeczywistości nie patrzę z roztargnieniem, że lekcja jego malarstwa pozwoliła mi go ujrzeć i zobaczyć. Sztuka zatem, a z pewnością sztuka Czapskiego, jest w znacznej mierze maszyną wrażeniotwórczą. Wiedział o tym Prust, który pisał, kobiety przechodzą ulicą, odmienne od tych, które chodziły po niej dawniej, gdyż są to renoiry. Te same w których kiedyś nie umieliśmy rozpoznać kobiet. Konstanty Jeleński o latach udowadnia wagę tego pobytu paryskiego dla Czapskiego, który nie był wtedy z siebie zadowolony. To znaczy doświadczenia były z jednej strony bardzo ważne, ale to wszystko, co malował, nie przypadało mu do gustu, przeżywał kryzys twórczy, miał poczucie, że to w przypadku kolegów jest czymś dużo bardziej ef efektywnym. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że to go ukształtowało w sensie malarskim. Ta grupa żyła w bardzo trudnych warunkach, to może też warto o tym powiedzieć, bo po czasie to wszystko zostało trochę otoczone legendą, znaczy jako taki akt o charakterze założycielskim twórczości z, z całego szeregu osób, które w, w tym Komitecie Kapistów brały udział. Nie dojadano, nie miano na opłacenie wynajmowanych mieszkań, na opłacenie pracowni, No, ale te trudy chyba... W przypadku Czapskiego i innych się opłaciły. Opłaciło się to wszystko także dlatego, że jak mówiliśmy, Czapski wchodzi w świat artystyczny Paryża. Artystyczny i intelektualny. Dzięki swoim umiejętnościom, które się potem tak przyglądały kulturze, łatwości nawiązywania kontaktów, poznaje między innymi takie osoby, których można powiedzieć, że są tuzami życia intelektualnego i będzie z nimi utrzymywał kontakt. Należał do nich m.in. Daniel Halewi. Uchale w jego, gdzieś wszyscy tam spotykali, spotkałem Malru, i wtedy miałem kilka takich bardzo żywych kontaktów z Malru. Ale kiedy ja wróciłem po wojnie do Paryża, wtedy o wiele bliżej, bo on się bardzo interesował Rosją, a ja prosto z, przecież z Rosji wyjeżdżałem. Był no tak. ja Paul Farga, takiego poety wybitnego, któregośmy bardzo lubili, który nam, który wstęp dla nas napisał. No paru takich ludzi, to, się, to jest takie środowisko, co się widziało tych ludzi. Picasso patronował, byłem parę razy u niego... Ale to też znowu trzeba powiedzieć, to jest dzięki jednej osobie, to jest tej szalonej misji sertowej, o której teraz książki piszą. Godebski z domu córcy ja do Godewskiego, która ich wszystkich znała, która była matką chrzestną syna Picassa i który mnie tam, która mnie z nim zaraz spotkała. I, I znowu przez nią trafiłem. To było takie pewne środowisko malarsko-pisarskie, wspominała Nelly Rubinstein, żona wirtuoza fortepianu, że Józef Czapski wpadał na obiadek czasem i na krótką drzemkę do ich apartamentu paryskiego. To jest tak, że znajomość, która będzie procentowała, znaczy nie w taki sposób, jak, jak liczono na to, mianowicie w czasie podróży amerykańskiej, o której mówiliśmy, Czapskiego, w latach 50., no on tam pojechał zbierać pieniądze na kulturę. Jedną z osób braną pod uwagę. Jednym z tych mecenasów miał być właśnie Artur Rubinstein, to zdaje się niespecjalnie się udało, ale w każdym bądź razie te kontakty, o których wspomniałeś, dały Czapskiemu po dwudziestu kilku latach asumpt do tego, żeby móc się u Rubinsteina upomnieć o środki na kulturę. Może największe wydarzenie przed II wojną światową to był nasz powrót do Polski w 30. i 31. roku. Tu chciałbym wspomnieć człowieka niezapomnianego, który odegrał wtedy wielką rolę, to jest Karola Stryjeńskiego. Człowiek, który był taki niby ponury, szurpaty taki, a który właściwie jedną myślą żył, żeby wszystko, wszystkie talenty w Polsce zgrupować. I on tu, jak przyjechał, zobaczył nas, powiedział, co wy w Paryżu wracacie. A myśmy rzeczywiście zabierali się wracać. I wtedy miałam te osiem lat przybliżeniu gdzie to były moje najszczęśliwsze lata. Miałam pracownię w Warszawie, malowałam, zaraz poznałam wszystkich młodych pisarzy. Wtedy wychodził Andrzejewski, Rudnicki, Gombrowicz. To są wszyscy ludzie, którzy z którym się wtedy przyjaźnił nie Gąbrowicz bo nigdy znałem gombrowicza, ale nigdy się z nim specjalnie nie przyjaźniłem ale i z Andrzejewskim się bardzo przyjaźniłem i, i z Rudnickim specjalnie a w 1939 roku byłem tak znowu optymistycznie nastawiony, naiwnie i dziecinnie, że po nie mogłem wyobrazić sobie, że była wojna. Zawsze mi się wydawało, że coś tam się musi poprawić w ostatniej chwili, że, że takie okropieństwo to nie może się stać i co? I dzięki temu jeszcze dwa tygodnie przed wojną malowałem, tak że czasu nie traciłem. Tak, to są konsekwencje pobytu w Paryżu. To ten trudny okres, który procentuje w taki sposób, o jakim Czapski mówi. To znaczy, zaczyna pisać o sztuce, zaczyna malować, ma takie poczucie, że jest na swoim miejscu, angażuje się w pracę Instytutu i w działalność Instytutu Propagandy Sztuki, rejestruje to wszystko w fantastycznej wartości, w świadectwie, które nie istnieje, mianowicie w dziennikach, które spłonęły w Warszawie. Częściowo w 1939, a częściowo w czasie powstania. I ten okres zamyka, ten drugi etap, li, drugi licząc po tym kilkuletnim okresie spędzony w Paryżu, zamyka 1939 rok, który z kolei obsadza Czapskiego w innej roli. Już nie malarza, nie krytyka sztuki, tylko osobę, która będzie świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii politycznej Polski XX wieku zjawiska malarskie, które go poruszały odciskały ślad na jego malarstwie i ten ślad był zauważalny. Joanna Polakówna. Przede wszystkim Sutina się tam odkrywa. Można też znaleźć jakieś refleksy malarstwa Bonarda. W gruncie rzeczy Czacki całe życie składał hołd swoim malowaniem Malowaniu innych wielkich malarzy ważnych dla niego, ale też składał hołd życiu widzianemu, fragmentom świata oglądanego. Składał po prostu hołd życiu. Wojciech Karpiński pisał o Czapskim, uważał, że to najciekawsze pióro w krytyce malarstwa, w krytyce sztuki. Uważał, że pisarstwo Czapskiego dorównuje jego pędzlowi. Józef Czapski był dla mnie największym polskim pisarzem o sztuce. Był tym znakomitym rysownikiem sylwetek malarzy. Był tym, który narzucił język mówienia o malarstwie, tym w każdym razie, którzy się interesowali malarstwem w Polsce, bo jego język był zarazem niezwykle trafny i jakby przezroczysty. A oto przykład esej Józefa Czapskiego z 1963 roku na śmierć Żorża Braka, malarza bardzo przez niego cenionego. To Goethe powiedział, że przyjaciół trzeba wybierać na vis a -vis, a nie obok. Otóż przyjacielem Braka był Picasso. Przez szereg lat pracowali do tego stopnia ręka w rękę, że trudno dzisiaj wczesne kubistyczne obrazy rozróżnić. Czy to Picasso malował, czy on. Tak samo kolarze. Ale przecież już po dwudziestym roku ostro się ci ludzie roześli. Sam słyszałem Picassa, który w bardzo ostrych słowach mówił o Braku w dwudziestym piątym roku, że to dobry malarz dla parawanów w stylowych pokojach. Brak powiedział o Picasso parę słów blisko przed śmiercią w jednym ze swoich wywiadów może mało ludzi, tak wiele sobie powiedziało i tak wiele sobie pomogło, jak ja z Pikasem. I wspomniał go najserdeczniej. Myślę, że i Picasso tak samo o nim dzisiaj myśli. Ci ludzie byli zupełnie ludźmi naprzeciwko. Jeden był introwertem, drugi był ekstrowertem. Jeżeli Picasso zdobywał świat, wchodząc coraz to Odkrywając i podpadając pod wpływy wszystkich epok i wszystkich czasów, Brak drążył swój świat wewnętrzny. Drążył go coraz głębiej, coraz czyściej i coraz szlachetniej. To wspomnienie Żorża Braka przez Józefa Czapskiego. Dziś mówiliśmy o wielkim malarzu, pisarzu, Współtwórcy paryskiej kultury, świadku stulecia. Żegnamy się na dwa tygodnie. Rafał Habielski i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizowała Zuzanna Wawro. Na zakończenie konie narowiste. Tekst i muzyka Włodzimierz Wysocki, tłumaczenie Roman Kołakowski. Koncertowe wykonanie Mirek Czyżykiewicz i Witold Cisło, druga gitara. Ten utwór w oryginale puszczałem Józefowi Czapskiemu w mezon Lafitte w 1983-1984 roku i był nim poruszony. Nad Urwiskiem, nad przepaścią. Wieszną zajęć przeganiając na złamanie karku gna, na hajką konie poganiając. Już brakuje mi powietrza, mgłę i wiatr łapczywie piję, w zachwycie dzikim woła Nie przeżyję. Nie przeżyję Trochę wolniej Wolniej konie Dokąd rwiecie całe? Co tam wam Czarne Wody i band Jakie mam konie narowiste Jakie sam wybrałem Życie mi trochę żal Pieśni żal Co za świat Konią woda i sól Pieśnią miłość i ból Ile czasu los da Może dzień Życia dłoń, kiedy stanie mnie poniosą Mroźnym świtem wśród śnieżycy Tam wybrałem. życiami trochę żal. Pieśni żal co za świat. Konią, woda i sól. Piesią miłość i ból. Ile czasu losta? Może dzień może. Każdy kiedyś zdąży w gości czy Anielski ochry był chór Czy to z miłości, czy z zazdrości Czy to może dzwonek ciągle dzwoni Aż zanosi się do? Wałę, co tam wam Czarne budzy i pan. Takie mam konie narowiste Jakie sam wybrałem Życia mi trochę żal Pieśni żal Co za świat, co za świat Wiesz miłość i ból, ile czasu został. Może dzień, może... siesta że Małgorzata Mankiewicz. dzień dobry. Wracamy do lektury powieści Stanisława Brzozowskiego, Płomienie. Przed nami ciąg dalszy perory dyrektora gimnazjum. Czyta Krzysztof Banaszek. Naturalnie, tego się można było spodziewać. Tylko tego A ja panu powiadam, że tego nie ścierpię Tu jest młodzież, tu jest gimnazjum Ja jego każę w kajdany zakuć Ja go nihilizmu nauczę Ja się pytam, gdzie tu są żandarmi Czy my mamy jeszcze jaki rząd? Potem dziwią się, że jest Karakozów On też się Moleszotów naczytał W gazetach było Oficer zamiast ikony w rogu Trzymał dzieła Moleszota A przed nimi lampkę palił No tak i co wyszło? Potem pułkownika przed frontem w ucho ukąsił jeżeli tego Morożkina na Sybir nie wyślą, to ja wyjeżdżam. Ja mam też żonę. Co to dla niego znaczy? Dzisiaj swoją żonę na hajką, a jutro moją. A później powie klimat taki, upały. Właśnie Woroński i tak już jest w szpitalu. Ciężko chory, pluje krwią. W tejże chwili aresztować i wysłać z miasta przed sąd wojenny. Pisze do samego cesarza. Czy urzędnik ma prawo mieć spokój rodzinny? Czy wolno kapitanowi burzyć rodzinę i kąsać uczniów? On go kopnął. Ośmiał się Kuźniecow. Wszystko jedno, różne są formy zezwierzęcenia Naturalnie, Czernyszewski napisał, że człowiek jest zwierzę Dlaczegoż on nie ma kopać? W tej chwili idę tam, sam mu pokażę I trzeba mu odebrać tę nieszczęśliwą kobietę Ona jest już u mojej żony Bardzo dobrze Ja tu nihilizmu nie ścierpię Pan kapitan u mnie zaśpiewa, ale Wroński, Wroński nigdy dobrze nie skandował Sofoklesa Tłumaczył bardzo dobrze Platona, rzekł Łuka Iwanowicz Niezawodny znak, Kalo Kagatia Zawsze powiadam, albo nihilizm, albo sofokles Albo Platon, albo Czernyszewski A teraz już pięknie, już się Moroszkin pojawił Więc możecie panowie być całkiem spokojni Gdyby Moroszkin próbował się skarżyć Już go nasz dyrektor ubierze, że się wyplątać nie będzie mógł Jak wspomniałem już jednak, Moroszkin skarżyć się nie odważył Bardziej niż dyrektor przeraził go sam Kuźniecow. I nie tylko nam, ale i żonie jego nic już z tej strony nie zagrażało. Natomiast natura nie przebaczyła. Stan zdrowia Wrońskiego nie pozostawiał już żadnej wątpliwości, że jego zrównanie zostało już w zasadzie rozwiązane, że lada dzień całkuje go w sobie wielka cisza. Uśmiechnął się słabo, kiedy Kuźniecow zakończył swoje opowiadanie słowami Widzicie, panowie, że i nasza rosyjska konstytucja ma swoje dobre strony. Tak, tak, mówił po odejściu Wasyla Andrejewicza, Ma swoje dobre strony życie rosyjskie i wszyscy oni dobrzy i bez żadnej złości. A tak po troszeczku człowieka rozlizują. Nie ma żadnej tyranii nawet. Wszystkich choć do rany przyłóż, a ty giniesz tak, jakby ktoś umyślnie pragnął twojej zguby. I spytałbym się ja, Tichona Wasiljewicza, dobrego człowieka, ile pokoleń on już tą swoją dobrocią dławić i dusić pomaga. Nie, syneczku kochany, ty sobie tylko głowę napakuj głupstwem wszelkiego rodzaju, a złego ja ci nie życzę nic. Nie jego wina, rzekł Koruta. Już byś ty teraz przynajmniej dał spokój. Drażnić przestań. Jedyny człowiek, któremu coś zawdzięczam, jest moja matka. Z tą przynajmniej wiadomo, czego się trzymać. Od razu, jeżeli ty jej wszystkich zębów nie pokażesz, żywym zje. Egzamina szły swoją koleją, a zdrowie Wrońskiego topniało. Na posłane do rodziców jego zawiadomienie o chorobie nadszedł list matki. Krawiec Mendel za komorne nie zapłacił, a łyska wprawdzie ocieliła się, ale ciele zdechło. Ojciec przegrał w karty rubla, a praskowia kucharka stłukła pół tuzina talerzy. Ja od piętnastu lat jestem chora, a do łóżka nie kładę się, bo obowiązek swój macierzyński znam Lewe oko całkiem prawie widzieć przestało, a pod łopatką strzyka Pomimo to pracuję i myślę wciąż skąd by pieniędzy dostać, aby tatuś twój najdroższy miał co w karty przegrywać Leży teraz i wzdycha, żółty jak cytryna z pijaństwa Pan Bóg skarał mnie za grzechy takim mężem, a i z dzieci widzę pociechy żadnej nie ma. Na pijaństwo i rozpustę żadnych pieniędzy nie wystarczy. W przeszłym miesiącu posłałam ci nowe spodnie. Mendel za nie dziesięć rubli z długu sobie odciągnął. Jak człowiek o Bogu pamięta i o Matce nie zapomina, błogosławieństwo Boże jest z nim. I tak dalej bite cztery strony. Wroński uśmiechnął się. Otóż to... Wierna fotografia duchowa, z oryginałem zgodne W pierwszych dniach i tygodniach choroby Wrońskiego interesowały jeszcze wydarzenia zewnętrzne Zwolna jednak, wszystkie myśli jego skupiały się na śmierci Czynił wysiłki, aby myśleć o czym innym Myśl jednak zawsze krętym biegiem wracała do tego samego przedmiotu Zdumiewająca rzecz, mówił raz Ja żyję, bardzo pięknie i niby to jest ja, coś oddzielnego, samo za siebie. Teraz czym będzie moje życie? Tym lub owym, zależnie od tego, gdzie się urodzę. Tu czy w ost w Chinach, o sto lat wcześniej albo później. Więc właściwie mnie nie ma. A jest to, co daje mi wszelką treść, wszystkie myśli i uczucia. Nie kocham ani nie nienawidzę innych rzeczy, jak tylko to, co jest w społeczeństwie. Matematyka na przykład. Czy ja właściwie znam matematykę? Nie. Za lat sto już tam będzie wiele nowych rzeczy, więc właściwie mnie nie ma, a jest sobie tylko jakieś ono. A tymczasem umieram ja sam, raz na zawsze, niepowrotnie. Nic mi nie wróci tego, co mi odjęte zostało. Dzień za dniem, godzinę za godziną coś wykradało mnie samemu sobie czy to nie można oszaleć od tej myśli? Nieustannie umierają ludzie Umierają naprawdę bezlitośnie Tymczasem nie zaznali nic Nic z prawdy Nic z właściwego życia Człowiek dotąd wcale jeszcze nie żył I my tak wszyscy kradniemy sobie wzajemnie życie Jak ludzie tego zrozumieć nie mogą? Jak nie mogą zrozumieć, że ja mogę być tylko tym Czym ci inni mi być pozwalają? My ciągle się bawimy I przyjedzie do mnie teraz mamuleczka I powie, synku, przebacz Wiem, że nie przyjedzie, ale powiedzmy tak I cóż stąd? Ta psia krew nic mi nie przebaczy Twój czas przeszedł i raz na zawsze koniec Miał silną gorączkę Koruta, czy ciebie nie drażni twój nos? Ja całe życie nie mogłem znieść Swoich chudych, pałąkowatych nóg i długich rąk i teraz sam myślę, że w gruncie rzeczy to powinno być zniszczone. Ale twój nos. I ty tak na całe życie już zostaniesz. I nic innego ci już tego nie wynagrodzi. Dlaczego ty jesteś taki brzydki, koruta? Człowiek nie powinien być brzydki. Ja tak bym chciał, aby mnie kochała kobieta. Taka prawdziwa kobieta. O pachnących włosach, pięknych oczach. Nie... Nigdy nie pocałowała żadna kobieta z miłości. Wszystko było za pieniądze popijanemu i takem w życiu nic nie miał, tak całkiem nic. Zawsze myślałem, zbiorę pieniądze, kupię sobie całkowite wydanie Helmholtza, dużo, dużo książek i teraz ja już nigdy nic nie przeczytam.